Kiedy przyszła królowa Polski liczyła dwa lata, matka jej powiła pierwszego syna Wasyla, a w rok potem następnego Jerzego. Później Zoe i Iwan mieli jeszcze trzech synów i dwie córki, z których ostatnia urodziła się w roku 1492. Wkrótce po ślubie nowa wielka księżna przestała używać swego greckiego imienia i przybrała zbliżone rosyjskie Zofia Sofia. Nie zapobiegło to jednak temu, że powszechnie nazywano ją przezwiskiem Rzymianka. W ogóle nie była popularna, co wzięło się zapewne z wprowadzenia przez cule paleologów na Kremlu bizantyjskich zwyczajów. Tak więc dostęp do wielkiego księcia, dawniej stale otoczonego bojarami i wojami, stawał się coraz trudniejszy i trzeba było mu okazywać większą czołobitność. Moskwa zaczęła posługiwać się cesarskim herbem, dwugłowym orłem, i powoli narastało przeświadczenie, że staje się ona trzecim Rzymem, nową stolicą wschodniego chrześcijaństwa. Zwolennicy dawnych porządków we wszystkich tych zmianach widzieli winę Rzymianki. Sytuacja Zoe pod jednym jeszcze względem była bardzo trudna. Zeszlubiając ją, wielki książę był wdowcem i z pierwszego małżeństwa miał syna Iwana Młodszego. W chwili przybycia macochy chłopiec liczył 13 lat. Jako pierworodny był on następcą ojca. Powstawał wobec tego problem, jaki będzie los licznych synów Zofie, zwłaszcza ukochanego Wasyla. Według stosowanych dotąd zwyczajów powinni oni otrzymać własne dzielnice. W miarę postępów zjednoczenia kraju stawało się jednak coraz bardziej prawdopodobne, że Iwan III nie będzie zintegrowanego z trudem państwa dzielił pomiędzy własne potomstwo. Skłoniło to Zofię do solidaryzowania się w jakimś stopniu z opozycją pragnącą ograniczeń władzy wielkiego księcia na rzecz książąt udzielnych. Zdawał sobie z tego sprawę Iwan, a te kolizje wprowadziły poważny zgrzyt do pożycia małżonków, co z kolei rzuciło cień na całe dzieciństwo i młodość Heleny. Jednym z najważniejszych sukcesów politycznych Iwana było przyłączenie w 1478 roku Wielkiego Nowogrodu z podległymi mu terytoriami, dzięki czemu księstwo moskiewskie stało się prawie dwukrotnie bardziej rozległe. Wkrótce potem nastąpiło jednak poważne zagrożenie całego państwa – w 1470 roku na Moskwę ruszyła silna wyprawa Tatarów, pragnących odzyskać władzę nad wymykającym się spod ich panowania lennikiem. Jednocześnie nastąpił bunt niektórych książąt udzielnych i to rodzonych braci Iwana. Ze względu na zagrożenie stolicy Zofia z dziećmi uciekła na północ i niebezpieczny okres spędziła w małym klasztorze nad Jeziorem Białym. Postępek ten dodatkowo zaszkodził Rzymiance w oczach poddanych, zwłaszcza że jej teściowa Maria Jarosławówna została w Moskwie, godząc zwaśnionych synów i dodając swą obecnością otuchy obrońcom. Babka Heleny była w ogóle silną indywidualnością, ale mniej kochając Iwana niż jego młodszych braci, aż do śmierci w 1485 roku utrudniała swym autorytetem zjednoczenie kraju. Najazd tatarski został odparty, w konsekwencji czego nastąpiło ostateczne zakończenie zależności trwającej prawie 250 lat. Helena z matką wróciła do Moskwy, gdzie na jej oczach następowała rozbudowa Kremla. Właśnie w tym czasie wznoszono lub wykańczano niektóre słynne do dzisiejszego dnia sobory. Mała księżniczka przybywała głównie z Zofią. Otrzymała niewątpliwie jakieś wykształcenie, gdyż umiała czytać i ojciec później przesyłał jej na Litwę pobożne księgi. Również listy, które dyktowała, dowodzą pewnego wyrobienia umysłowego. Nauczycielem jej był prawdopodobnie bądź jakiś moskiewski diak, bądź też bizantyjski mnich z otoczenia Zofii. Nie wiadomo, czy Helena przyswoiła sobie trochę greki, natomiast na pewno nie znała włoskiego, drugiego obcego języka, którym swobodnie władała jej matka. Ważnym wydarzeniem w rozwoju intelektualnym dzieci Iwana były dwie wizyty brata Zoe, Andrzeja Paleologa. W dodatku w czasie pierwszej z nich gość z oddalonego Rzymu wydał swą córkę Marię za Wasyla, udzielnego księcia weryjskiego i białobrzeskiego, a w czasie drugiej wujowi towarzyszył augustianin Jan Salvator, który na stałe osiadł w Moskwie. Wówczas to, w 1490 roku Andrzej powtórzył siostrze poufną radę włoskiego doradcy królów polskich Kalimacha, żeby wobec swej niepewnej sytuacji w razie śmierci starszego od niej męża, Wieka księżna zawczasu szukała oparcia w Jagiellonach, co byłoby mądrze i roztropnie. Poza tym paleolog sprzedał szwagorowi swe prawa do tronu cesarskiego w Konstantynopolu, zatrzymując dla siebie tylko tytuły upoważniające do władania Moreą. Pomimo tej transakcji sprytny Grek prawie bezpośrednio z Moskwy udał się do Paryża i tam analogiczną propozycję uczynił Karolowi VIII. Rzeczywiście w kilka lat później, w czasie wyprawy na Neapol, w 1493 roku, król Francji za wysoką kwotę nabył od Andrzeja odziedziczone przezeń prawa, nie wiedząc, że zostały one już od dawna odstąpione Iwanowi. Na Kremlu stosunki rodzinne uległy znacznemu zaostrzeniu, gdy w 1482 roku pasierp Zofii Iwan Młodszy poślubił Helenę Mołdawską, a w roku następnym przyszedł na świat ich syn Dymitr. Pomiędzy obiema ambitnymi kobietami rozgorzała wówczas namiętnie prowadzona wojna, skrzętnie ukrywana przed otoczeniem, gdyż Iwan III dbał o zachowanie pozorów. Na uroczystościach rodzinnych i kościelnych obie księżne zazwyczaj występowały razem, a nawet wspólnie pisały niektóre listy. Natomiast w zatajanej, lecz zażartej walce przez dłuższy okres odnosiła sukcesy synowa. Najbardziej widocznym wskaźnikiem jej przewagi była niełaska, jaką dotknięci zostali oddani Zofii księstwo werejscy, Maria Paleolog i jej mąż Wasyl, co doprowadziło do ich ucieczki na Litwę, a innym przekazanie Mołdawiance większości rodzinnych klejnotów, które dotąd wkładała na uroczyste przyjęcia Zofia. Śmierć Iwana Młodszego w 1490 roku nie zmieniła sytuacji, gdyż następcą tronu został siedmioletni Dymitr, a znaczenie jego matki jeszcze bardziej wzrosło. W dodatku od 1480 roku Moskwa pozostawała w ścisłym sojuszu z Mołdawią, skierowanym przeciw Litwie i poza innymi względami Iwan III musiał się liczyć z synową ze względu na jej ojca. Mołdawianka nie miała jednakże córek, dzięki czemu wszelkie plany przymierzy oparte na mariażach mogły odnosić się tylko do osoby Heleny Iwanowny, co w jakimś stopniu podnosiło znaczenie jej matki. Tymczasem Jagiellonowie od dawna zamierzali ożenić z księżniczką moskiewską tego z synów króla Kazimierza, który odziedziczyłby po nim Wilno. Początkowo miał nim być Jan Olbracht, ale ostatecznie wielkim księciem litewskim został Aleksander. Już w czerwcu 1484 roku poseł litewski, marszałek Jan Zabrzeziński, po raz pierwszy wspominał na Kremlu o takim małżeństwie. Później do tych planów nawiązywały rady Kalimacha przekazywane Zoe za pośrednictwem Andrzeja Paleologa. W 1492 roku, po instalacji Aleksandra na tronie wielkoksiążęcym, pertraktacje nabrały tempa. Najpierw już w czerwcu podjął je listownie znowu Zabrzeziński, a w listopadzie pojawiło się na Kremlu poselstwo Stanisława Chlebowicza, oficjalnie informując o zmianie panującego w Wilnie i wysuwając zarzuty pod adresem Iwana III, który w ostatnich latach rządów Kazimierza Jagiellończyka przyłączył do Moskwy szereg księstw granicznych, dotąd uznających zwierzchność Litwy. Poza tym Wielki Książę zaczął się tytułować panem całej Rusi, co niedwuznacznie zapowiadało zamiary dalszej agresji. Na uczcie we dworze księcia Patrykiewa, poseł Aleksandra Popijanemu mówił też o małżeństwie z Heleną. Następnego dnia grupa bojarów zażądała wyjaśnień. Chlebowicz odparł, że wypowiedział tylko swoje prywatne zdanie, ale dodał, że projekt taki jest winnie poważnie rozważany. Odprawiając posła, Iwan III oznajmił, że najpierw należy zawrzeć pokój, a dopiero później można będzie omawiać następne problemy. Pojawili się także i inni konkurenci. W latach 1486 90 dwukrotnie poselstwa habsburskie proponowały Moskwie antypolskie przymierze umocnione małżeństwem Heleny. Za pierwszym razem narzeczonym miał być ośmioletni Filip Piękny, książe Burgundii. Za drugim jego ojciec, król rzymski Maksymilian. To ostatnie poselstwo zostało przyjęte także przez Zoę. Nie wydaje się jednak, żeby któraś ze stron poważnie traktowała możliwość proponowanych mariaży. Natomiast dużą wagę przywiązywał do swojej oferty matrymonialnej piast mazowiecki książę Konrad. Podjudzany przeciw Polsce przez krzyżaków wysłał on starostę Podelskiego, który w maju 1493 roku zjawił się na Kremlu z oficjalną prośbą o rękę Heleny. Iwan III udzielił mu wymijającej odpowiedzi, ale wysłał na Mazowsze przez ziemię zakonne Wasyla Dołnotowa, aby na miejscu zorientował się w sytuacji politycznej i znaczeniu kandydata. Był to chyba pierwszy dyplomata moskiewski, który bawił w grodzie Syrenim. Te traktacje te jednak nie dały wyniku, a Konrad poślubił później Annę Radziwiłówne. W tym czasie zapadła w Wilnie ostatecznie decyzja małżeństwa moskiewskiego. Konsultowany w tej sprawie Jan Olbracht bardzo je zalecał, uważając zamiar ten za wyraźnie korzystny dla całej dynastii Jagiellonów, atakowanej wówczas przez wrogów wzdłuż większości długich granic dzierżonych ziem. W początkach 1494 roku w Moskwie pojawiło się wielkie poselstwo sprawowane przez wojewodę Piotra Montygierdowicza. Litwa uznała szereg ostatnich aneksji Iwana III, m.in. utratę wiaźmy. A nie potrafiła natomiast przeforsować ani antytatarskiego przymierza, ani gwarancji, że ze strony wielkiego księcia moskiewskiego nie wystąpią na przyszłość fakty naruszania granicy zachodniej. Pokój spisano 5 lutego i tego dnia Monty Gierdowicz poprosił o rękę Heleny. Nazajutrz otrzymał pozytywną odpowiedź. Wprowadzono wówczas posłów do apartamentów Zoe, gdzie odbyły się zaręczyny, w czasie których Aleksandra zastępował modlitwin Stanisław Kierzgajło. Uroda narzeczonej wywołała zachwyt posłów, którzy długo lubowali się jej pięknością. Nastąpiła wymiana pierścieni zaręczynowych i krzyży na złotych łańcuchach. Helena wypytywała o zdrowie Jagielończyka, a Iwan III uprzejmie prosił o jego portret. Następnego dnia wielki książę zaprzysiągł pokój i przystąpiono do ustalenia warunków umowy małżeńskiej, co nie było zadaniem łatwym. Gdyż każda ze stron spodziewała się po zawieranym związku czegoś wręcz przeciwnego. Jagilończykowi chodziło, aby utrudnił on dalsze jednoczenie ziem ruskich. Iwan zaś pragnął umocnienia prawosławia na Litwie, zakładając, że czynnik religijny będzie sprzyjał w tym wypadku interesom politycznym Moskwy. W związku z tym wielki książę zażądał gwarancji, że Helena nie zmieni wiary i domagał się wybudowania dla niej cerkwi na Zamku Wileńskim. Ślub katolika z prawosławną był wówczas wydarzeniem wyjątkowym, choć Aleksander uzyskał nań zgodę papieża. Powstawała sytuacja bez precedensu, brzemienna już teraz w przyszłe konflikty. Pierwszy z nich wybuchł w parę tygodni po zaręczynach. Przybył wówczas do Wilna poseł Iwana, książę Patrykiew, aby odebrać za przysiężenie pokoju przez Aleksandra, 22 kwietnia 1494 roku. Jednocześnie zaczęto spisywać związane z układem gwarancje, co wywołało z miejsca poważne trudności. Na wniosek biskupa wileńskiego Tabora wstawiono do nich klauzulę, że Helena może dobrowolnie przejść na katolicyzm, czego poselstwo moskiewskie nie zaakceptowało. Nastąpiła kilkumiesięczna przerwa w rokowaniach i dopiero 26 października 1494 roku Aleksander wystawił w Kownie żądany dokument, według wzoru przysłanego z Moskwy. Było od razu oczywiste, że gwarancja ta jest niemożliwa do dotrzymania, bo w katolickim kraju trudno było tolerować prawosławną żonę panującego bez prób jej nawrócenia. Sprawa budowy cerkwi w zamku pozostała nadal otwarta. Od tej chwili małżeństwo było już jednakże zdecydowane. Prawdopodobnie wówczas Iwan III udzielił córce wielu pouczeń, przy czym przyznać należy, że niektóre sytuacje konfliktowe trafnie przewidział. Poselstwo wyruszyło po Helenę z Wilna 3 grudnia 1494 roku, a do Moskwy przybyło 6 stycznia. W skład jego wchodził kuzyn Jagielonów, kasztelan trocki, książę Aleksander Holszański i główny architekt małżeństwa, kasztelan wileński Jan Zabrzeziński. Wysłannicy zobaczyli Helenę dopiero 12 stycznia 1495 roku w komnatach matki. Księżniczka musiała być bardzo zdenerwowana, bo w czasie audiencji wybuchnęła płaczem. Nazajutrz nastąpił odjazd poprzedzony uroczystym nabożeństwem w Uspeńskim soborze, po którym ojciec publicznie zaapelował do narzeczonej, aby nigdy nie zaparła się prawosławia. Odjeżdżającą błogosławił metropolita. Zoe i Wasyl odprowadzili ją do Dongomiłowa, gdzie matka spędziła z córką dwie noce, podczas gdy brat podejmował posłów. Chwilę pożegnania na pewno mąciła obecność Heleny Mołdawskiej, która, jak zawsze, występowała wspólnie z Zoe w czasie większych uroczystości. Niepokój o matkę i rodzeństwo, obok lęku o własny los w katolickim kraju, stanowił źródło napięć narzeczonej. Przed samym odjazdem przyjechał raz jeszcze pożegnać się z córką Iwan, przywożąc w prezencie starą ikonę z umieszczonym na brzegu wizerunkiem klęczącej Heleny. Orszak księżniczki ciągnął przez Morzajsk, Wiaźmę, Smoleńsk, Połock i Witebsk. Na Litwie Helena Witana była z ogromnym entuzjazmem. Prawosłowni sądzili, że jej przybycie polepszy ich sytuację, a katolicy cieszyli się, że będzie ona gwarancją trwałego pokoju. Ze strony moskiewskiej towarzyszył narzeczony książę Rjapołowski z żoną i grupą znakomitych bojarów oraz pop Foma. W Smoleńsku, należącym wówczas do wielkiego księcia litewskiego, Ludność z prawosławnym biskupem Józefem na czele wyszła witać nową panią na pięć kilometrów przed miasto. Helena słuchała nabożeństw we wszystkich mijanych cerkwiach, a w Połocku była szczególnie uprzejma wobec żony i córki Zabrzezińskiego, które zaprosiła do swego stołu i własnoręcznie nalewała im wino. Pomimo długich pertraktacji szczegóły ślubu nie były ustalone. Strona moskiewska pragnęła, aby zawierał on niektóre zwyczaje prawosławne a strona litewska nie wiedziała, że Iwan III zgodził się z nich zrezygnować w wypadku zdecydowanego oporu katolików. Chcąc zachować większą swobodę, Helena nie przyjęła ośmiokonnego powozu przysłanego przez Aleksandra i nadal jechała w ojcowskim wyściałanym sobolami. Przez całą drogę przybywali posłańcy narzeczonego, przywożąc różnorakie prezenty, oraz przyłączali się do jej orszaku kolejno słynny wódz, książę Konstanty Ostrocki, Książęta Glińscy, a wreszcie dwie pierwsze katolickie damy Litwy, Radziwiłowa i Gasztołdowa. Wielki książę wyjechał po Helenę na trzy wiorsty przed Wilno. Spotkanie odbyło się na czerwonym suknie tkanym złotem, rozesłanym na polu. Narzeczeni uściśnęli sobie ręce i wypowiedzieli kilka uprzejmości. Obie świty strzelały na wiwat. Do miasta ona wjechała powozem, on towarzyszył jej konno. W Wilnie Aleksander udał się od razu do katedry, natomiast Helena pojechała najpierw do Soboru Przeczystej Bogu Rodzicy, gdzie ją powitał metropolita Makary i tłum wiernych. Tam wysłuchała nabożeństwa, po czym księżna Ria Połowska i inne bojarynie w myśl prawosławnych zwyczajów rozplotły jej włosy, nałożyły rosyjskie weselne okrycie głowy i obsypały kwiatem chmielu. Dopiero wówczas udano się do katolickiej katedry na ślub, którego udzielił 18 lutego 1495 roku biskup Tabor. Jednak i tam Makary i Foma półgłosem czytali modlitwy, orszak modlił się po prawosławnemu, księżna Riapołowska trzymała nad głową panny młodej wieniec, a sama Helena, dla podkreślenia jedności ceremonii w dwóch różnych świątyniach, stała na tych samych sobolach, co w cerkwi. Po zakończeniu uroczystości Aleksander udał się na górny, a jego żona na dolny zamek. Następnego dnia odbyło się wręczenie zięciowi prezentów teścia. Najcenniejszym był krzyż ze złota wysadzany drogocennymi kamieniami. Po czym zabawy i uczty trwały dwa tygodnie, aż do Wielkiego Postu. W chwili ślubu pan młody liczył 34 lata, a oblubienica miała niespełna 18. Aleksander w osobie Heleny zyskał uległą i dobrą żonę. Nowa wielka księżna była pogodna, łagodna i posłuszna, a mąż dopiero, podobno po kilku latach, spostrzegł, że ma ona bardzo silną osobowość i sporo energii. Historycy nieraz podkreślali jej wielki takt, który umożliwiał łagodzenie licznych konfliktów wynikających z jej powodu. Potrafiła dokonać rzeczy niebywałej, pozostać lojalna i wobec Litwy, i wobec Moskwy w okresie, gdy państwa toczyły ze sobą wojnę. Była zawsze oddaną żoną, ale także posłuszną i kochającą córką. Słynęła jako zelandka prawosławia, lecz zarazem utrzymywała dobre stosunki z szeregiem duchownych katolickich, w tym z zakonem franciszkanów. Z innych jej cech znane jest umiłowanie muzyki, przyczyniła się między innymi do ściągnięcia z Krakowa na Litwę słynnego kapelmistrza Henryka Fineka oraz zdolności prowadzenia swych spraw majątkowych. Poza tym dla Aleksandra duże znaczenie posiadał chyba fakt, że poślubił piękną kobietę. Jeszcze w kilkadziesiąt lat później panegiryki pisane na cześć Elżbiety, Austriaczki, głosiły w formie pochlebstwa, że młoda żona Zygmunta Augusta pod względem urody nie ustępowała nawet kulowej Helenie Moskiewskiej. Należy pamiętać, że Tomasz Paleolog słynął niegdyś wśród Rzymianek ze swej dostojnej piękności, którą po nim mogła odziedziczyć wnuczka, choć jej matka nie uchodziła za szczególnie ładną. Również i Helena otrzymała wyjątkowo dobrego męża, który ją rzeczywiście kochał i osłaniał przed przykrościami. Pomimo, że byli bezdzietni, o co wówczas winiono prawie wyłącznie kobiety, nie czynił jej z tego powodu wyrzutów, a poza tym znosił bez skarg wszystkie kłopoty, które miał wprawdzie nie z winy Heleny, ale jednak z jej powodu. Ludwik Kolenkowski słusznie zauważył, że choć samo małżeństwo bardzo się udało, to jednak nie spełniły się żadne nadzieje polityczne, jakie strona jagiellońska z nim łączyła. Przez współczesnych Aleksander nie był szczególnie ceniony, a zwłaszcza zjadliwie opisał go medyk i kronikarz Miechowita. Milczący, niezbyt bystry, o złej wymowie, lubiący się stroić i bardzo religijny, miał też przejawiać skłonności do ruskich obyczajów. Poza tym cechował go wysoki poziom etyczny i posiadał duży dar dobierania zdolnych ludzi, a cały szereg wielkich mężów epoki Zygmuntowskiej rozpoczynało kariery dzięki jego poparciu. Był najbardziej rozrzutny z braci, choć suma długów państwowych za jego panowania zmalała. Nie miał atrakcyjnego wyglądu zewnętrznego, był niski, kościsty, ale odznaczał się dużą siłą fizyczną. Wkrótce po ślubie Aleksander zażądał, aby żona włożyła strój litewski, po czym odesłał jej moskiewski orszak i wprowadził do otoczenia katolików. Wszystkie te posunięcia Helena akceptowała bez oporów. Szybko nauczyła się mówić po polsku, choć z mężem oraz Litwinami chyba zawsze rozmawiała po rusku. Nadzieje Iwana III, że ślub ten wzmocni na Litwie prawosławie, zostały spełnione tylko w ograniczonym zakresie. Na ogół jednak polonizacja Wielkiego Księstwa postępowała. Aleksander jej patronował, a Helena nie próbowała przeszkadzać. W czasie tego panowania w wielu miastach wprowadzono prawo magdeburskie. Zakładano nowe kościoły w okolicach do niedawna zamieszkałych wyłącznie przez prawosławnych. Język polski szerzył się na dworze książęcym, a na wielu stanowiskach w administracji zatrudniano przybyszów z królestwa. Mało wiadomo o posagu Heleny, prawdopodobnie był on niewielki. Słynny jest znacznie późniejszy list Zygmunta Starego do Zygmunta Augusta, mówiący, że Kulowa zabrała ze sobą z Moskwy jedynie wyszywane perłami pantofle. Zgodne z tym jest też zdanie przez nią samą napisane do ojca. Wiesz, coś mi dał i co jemu ze sobą przywiozła. Mniej przekonywające są poglądy przeciwne, głoszące, że wyprawa była bardzo bogata. Aleksander nadał żonie rozległe dobra jako tzw. oprawę względnie późno. Dopiero bowiem 28 sierpnia 1501 roku w Grodnie otrzymała Kniarzyce, Smoleniany, Krędyżyce, Loczyce, Czerczynisk, Brasław, Tereszyn, Żyżmonty oraz Zamek Popowa Góra i Starostwo Mochylewskie. Większość posiadłości znajdowała się w województwie wileńskim i trockim, niektóre w okolicy Mińska, a jedynie Popowa Góra leżała w pobliżu granicy i wkrótce została oddana Moskwie. W 1503 roku otrzymała jeszcze mochylew. Część tych dóbr stanowiło użytkowanie dożywotnie, a pozostałe mogła jednak przekazywać klasztorom, co kilkakrotnie czyniła. Będąc dobrą gospodynią, odwiedzała wszystkie posiadane klucze, a w niektórych przebywała nawet po kilka tygodni. W 1502 roku procesowała się z jakimś sąsiadem o pole i kawałek lasu w jednej z posiadłości. Wileński dwór nie był liczny i według rachunków z 25 października 1498 roku opłaty kwartalne pobierało zaledwie 23 dworzan, w tym 7 panien wielkiej księżny. Prawdopodobnie jednak liczba zatrudnionych była większa, gdyż nie wszyscy byli w ten sposób wynagradzani. Pod względem narodowym dwór stanowił prawdziwą mieszankę. Znajdowali się tam m.in. Polacy, Litwini, Spolszczeni w różnym stopniu, a wreszcie litewscy i moskiewscy rusini. Tych ostatnich było stosunkowo najmniej. Podkreślano, że Helena była miła dla przybyszów z królestwa i że nie chciała mieć przy sobie zbyt dużo poddanych ojca. Stowarzyszącego jej z Moskwy Orszaku pozostawiła w Wilnie tylko starą nianię, kucharza i dwóch bojarów. Odesłała nawet popa Fomę, zastępując go miejscowym spowiednikiem. Po jakimś czasie Iwan przysłał do Wilna cięcia romadonowskiego z żoną ale nie sprzeciwiła się, gdy i ich Aleksander dość prędko odesłał. Nagabywana przez ojca, czy chce mieć moskiewską powiernicę, początkowo dawała odpowiedzi wymijające, a przyciśnięta do muru wyraźnie odmówiła. Kanclerzem Wielkiej Księżnej był prawosławny Iwan Sapiecha, krojczym Juryj Holszański, klucznikiem Książe Obolecki, pod Katolik Jan Radziwił, a pierwszą damą Zofia z Książąt Zasławskich Radziwiłowa. Wydaje się, że Helena najbardziej identyfikowała się ze schizmatyckimi mieszkańcami Litwy, a zwłaszcza z tym odłamem, który życzliwie odnosił się do Polski. Niemniej obecność prawosławnej pani na Zamku Wileńskim oburzała znaczną część katolików, którzy chcieli, aby zmieniła wyznanie. Rozpoczęły się różne naciski. Już w pierwszych tygodniach po ślubie nastąpiła wizyta teściowej Elżbiety Rakuszanki, dwóch młodziutkich szwagierek i szwagra Fryderyka Jagiellończyka, świeżo kreowanego kardynała. Krewni bawili w Wilnie miesiąc i usiłowali skłonić Helenę do przejścia na katolicyzm. Królowa wdowa czyniła to w sposób zdecydowanie nieżyczliwy. Uprzednio nie chciała dopuścić do zawarcia tego małżeństwa. Kardynał Fryderyk natomiast w znacznie przyjemniejszej formie, gdyż może już wtedy pomiędzy nim a Heleną nawiązała się nić sympatii, która się w latach następnych wyraźnie uwidoczniła. W każdym razie od tego czasu datuje się ich korespondencja. Zaszedł wówczas fakt przewidziany przez Iwana przed wyjazdem córki. Pewnego dnia Elżbieta kazała synowej odprowadzić się do kościoła, licząc, że skłoni ją tam do udziału w nabożeństwie. Zgodnie z instrukcją ojca wielka księżna towarzyszyła teściowej aż do drzwi świątyni, ale odmówiła przekroczenia jej progu i udała się zamiast tego do cerkwi. Sam Aleksander wprawdzie wolałby zapewne widzieć żonę katoliczkę, jednak nie zmuszał jej do zmiany wyznania. Natomiast w otoczeniu panującego naciski stosował przede wszystkim biskup wileński Wojciech Tabor, Litwin wykształcony w Krakowie, zwolennik nawracania siłą prawosławnych. Odwiedził on Helenę, domagając się, aby przynajmniej przyjęła Unię i uznała zwierzchność kościelną papieża. Usłyszał w odpowiedzi, ja bez woli ojca mego uczynić tego nie mogę. W podobnym kierunku wywierali presję także Bernardyni. W pierwszym okresie pobytu w Wilnie wielka księżna utrzymywała bardzo ożywione kontakty z rodzicami. Pomiędzy lutym a majem 1495 roku Iwan III wysłał do córki aż pięć poselstw. Stanowiło to w jakimś stopniu wyraz rodzicielskiej troski. Pisał do niej, że ją poucza, bo wy, dzieci moje... Ale chyba w większym stopniu było powodowane intencją wpływania na stanowisko córki. Wiadomo, że Helena zasięgnęła opinii ojca odnośnie do wydzielenia królowiczowi Zygmuntowi dzielnicy na Litwie i że Wielki Książę odradzał to usilnie. Dzięki córce załatwił uzięcia sprawę przepuszczenia do Moskwy posła tureckiego przez terytorium litewskie. Z kolei Aleksander prosił żonę, aby poparła na Kremlu jego starania o wywarcie przez teścia nacisków w celu niedopuszczenia do najazdu tatarskiego na ziemię jagiellońskie. W tej sprawie Helena pisała i do ojca, i do matki już w czerwcu 1495 roku a listy te są pierwszym śladem jej działalności politycznej. Dużo miejsca zajmowała w korespondencji sprawa budowy cerkwi na zamku, co, jak pan całej Rusi dobrze rozumiał, niewątpliwie nobilitowałoby prawosławie litewskie. Problem ten nie został w umowie ślubnej rozstrzygnięty. Obecnie Iwan często go poruszał i stawiał na równi z naciskami wywieranymi na córkę w kierunku zmiany wiary. Miały one stanowić w razie potrzeby casus belli, dowodząc faktu niedotrzymania umowy przez stronę litewską. Zapewne wyczuwając te intencje, Helena obie sprawy maksymalnie łagodziła. O cerkwi pisała, że jest zbędna, gdyż sobór znajduje się bardzo blisko zamku, a o presji odnośnie do zmiany wiary nie wspominała, z powodu czego ojciec nawet ją łajał, że ukrywa przed nim prawdę. Poza listami Iwan przysyłał córce także różne prezenty. Niekiedy były to książki o treści religijnej, zgodne z doktryną prawosławia, żywoty świętych, częściej jednak futra cennych zwierząt dostarczane w takich ilościach, że zaradna Helena być może nimi handlowała. Znacznie w większych odstępach pisała matka, dowiadując się głównie, czy wielka księżna nie jest już w ciąży. W miarę upływu czasu korespondencja z Moskwy stawała się coraz rzadsza, a przerwy trwały wiele miesięcy. Jednym z powodów były rozgrywki rodzinne na Kremlu. Mołdawionka osiągnęła wówczas apogeum wpływów, a jej jedynak, Dymitr, w lutym 1498 roku został koronowany jako współrządca dziada. W tej sytuacji Zoe i jej synowie stawali się naturalnymi wrogami prowadzonej polityki. Dlatego też w pewnym okresie Iwan kazał żonie i Wasylowi wyjechać z Moskwy i umieścił ich w areszcie domowym. Wydarzenia te, które wielki książę usiłował ukrywać, nie sprzyjały regularnej wymianie listów z córką.